Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności. Jedynki. Najpierw gratulacje dla misji Artemisy 2, później podsumowanie dotychczasowego przebiegu wojny w Iranie. Prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosił orędzie w Białym Domu. Donald Trump powiedział, że astronauci, którzy okrążą Księżyc i powrócą na Ziemię, to dzielni ludzie. Następnie podsumował miesiąc akcji Epicka Furia. Trump stwierdził, że USA przez 4 tygodnie prowadziły miażdżące uderzenia na polu walki, zwyciężając tak, jak mało kto wcześniej widział. Mówiąc o sytuacji, w Iranie stwierdził, że ich flota przepadła, siły powietrzne są zrujnowane, a większości przywódców nie żyje. Donald Trumpy dodał, że gdyby Iran posiadał broń nuklearną, byłoby to nie do zniesienia. Dodał, że nigdy nie pozwoli im uzyskać się takiej broni. Prezydent USA wezwał też po raz kolejny inne kraje do interwencji w celu odblokowania dzieśniny Ormus, czyli jednego z najważniejszych szlaków światowego transportu ropy naftowej i gazu LNG.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 Polska odwoła się od wyroku w sprawie szczepionek przeciw COVID-19. Belgijski sąd orzekł karę 300 milionów euro za nieodebranie preparatów firmy Pfizer w 2022 roku. Wszyscy będziemy musieli za to zapłacić. Tak wyrok skomentował premier Donald Tusk.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 Prace nad rządowymi projektami ustaw o statusie osoby najbliższej idą zgodnie z planem. Zapewnia przewodnicząca Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia tych propozycji posłanka PSL Urszula Pasławska. Do komisji spływają opinie prawne m.in. od Rzecznika Praw Obywatelskich. Urszula Pasławska zapowiada, że gremium szczegółowo rozpatrzy projekty na posiedzeniu 13 kwietnia. To są ustawy zmieniające szereg kodeksów i innych ustaw, mają charakter interdyscyplinarny. W związku z tym ta praca jest no, o tyle trudna, że dotyczy bardzo szerokiej materii. Natomiast postawiliśmy sobie jako prezydium również pewien kalendarz, taki reżim czasowy, aby w ciągu dwóch, dwóch i pół miesiąca te ustawy wyszły z Sejmu. Jeśli chodzi o ustawy, rozmowy koalicyjne zostały zamknięte już w ubiegłym roku, kiedy dogadaliśmy się jako koalicjanci, szczególnie PSL i Lewica. Projekt dotyczący związków nieformalnych przewiduje zawieranie cywilnoprawnej umowy u notariusza rejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego, umożliwiona ona m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, korzystanie ze wspólnego mieszkania oraz m.in. dostęp do informacji medycznych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W większości regionów będzie dziś ciepło i słonecznie, popada tylko na południowym wschodzie, a w większości regionów na termometrach od 10 do 14 stopni. Noc w Polskim Radiu 24.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 Ale? Ale w statystykach mamy to Byl, pierwsze Był sukces, miejsce, tak. tak. Był sukces, były potem ogromne obawy ze strony rynku, jak poprowadzić sprzedaż, jak zaplanować sprzedaż na 2026 rok, bo nie wiedziano, czy program dopłat wróci. Teraz już wiemy, że relokacji żadnych nie będzie. Mhm. Na razie nic nic z tego na pewno nie zapowiada. No Natomiast... Właśnie, te... dotykamy znów, wracamy do mhm. tego wątku. Odpowiednia polityka fiskalna. Tak. Zachęt, a z drugiej strony tak. ograniczeń. Tak. Norwegia się tego nie wstydzi. Oni mówią wprost. My jesteśmy bardzo dobrze w opodatkowaniu.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 Tak Przypomniało to... mi się, o czy, co mi pan powiedział przed programem, że jest w ogóle takie taki motto śmiechoterapii, <śmiech> że jeśli coś wygląda na głupie, a działa, to nie jest głupie. <śmiech> tak, oczywiście. Tak. Tego się trzymamy. Dlatego też nie jestem zwolennikiem nagrywania sesji, rejestrowania ich, ponieważ no, niektórzy mogą się poczuć niekomfortowo w takiej sytuacji, kiedy będą siebie oglądać, kiedy szczerzą zęby, e, klepią się po udach e, i są, no, tracą na chwilę tak naprawdę kontrolę.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 Ha, ho, ho, ho hi, hihi, hi. podskakiwanie. Śmiechojoga ukonstytuowała się w 1995 roku dzięki doktorowi medycyny Madanie Katari z Indii. gdzie Spotkało się na początku pięć osób w parku. Próbowali opowiadać sobie dowcipy, ale po kilku spotkaniach im się dowcipy wyczerpały. Okazało się, że nie wszystkich również bawi to samo. Dlatego postanowili oprzeć ten śmiech na, na aktywności właśnie przepony toru brzusznego, przeponowo-brzusznego i wykonać, wykonywać ćwiczenia podskakując, klaszcząc, uśmiechając się do siebie, prowokując się, intencjonalnie wypuszczając ten śmiech. Myślę, że doktor Kataria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 i y, ukonstytuował to do ruchu, który rozrósł się przez te 30 lat na cały świat i ma wiele tysięcy trenerów. Y, kluby śmiechu powstają na całym świecie i jest to metoda, która naprawdę działa, jest, co jest cały czas też badana, są różnego rodzaju badania przeprowadzane. Wszystkie jednoznacznie wskazują, że regularne stosowanie, nawet raz w tygodniu, przez godzinę, przez kolejne 4 tygodnie, poprawia y, samopoczucie i odczucia fizyczne, jak i psychiczne y, osoby poddanej takiemu badaniu. Gdy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 stawia się tam na empatię, właśnie na radość, na optymizm. On wprowadził też tego klauna do, do tej terapii dla dzieci i faktycznie to działa i wszystkie też badania wskazują, jakie relacje tych dzieci, że odczarowuje się ten świat szpitalnych korytarzy. Dzięki temu, że pojawia się tam kolorowość, pojawia się uśmiech, pojawiają się dziwaczni klauni, którzy żonglują, grają na instrumentach. Dzięki temu te dzieci trochę zapominają, gdzie są, po co są, a przypominają sobie, że są wciąż ciągle dziećmi i ta radość jest yy, cały czas wkoło nich i można jej używać mimo wszystko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 Właśnie badacze wskazują, że w będąc w tych głębokich kryzysach psychicznych powinniśmy znaleźć miejsce na ten śmiech i radość, ponieważ jest to związane również ze stresem, który, przez który wydziela się m.in. kortyzol i adrenalina, których nadmiar powoduje u nas właśnie smutek.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 Czyli jeżeli poleci nam to psycholog, psychoterapeuta, a nawet psychiatra, to do doskonale wie, o czym mówi. Tak. Jest to trochę przewrotna metoda, yy, która niemniej jednak działa. Czyli co? Ha, ha, hi, hi, ho, ho. Hu, he, he, he, he, he.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 Yy, taki człowiek, który jest zadowolony ze swojego miejsca pracy, do którego przychodzi chętniej, no, trudniej jest mu zachorować, trudniej jest mu opuścić ten dzień pracy yy, i trudniej jest mu przejść do innej firmy, yy, kiedy jest zaopiekowany nie tylko na poziomie finansowym, ale tego właśnie dobrego samopoczucia w tego otoczenia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 I nalewam tej wody morskiej i jadę dalej. No to by było za proste trochę, natomiast można sobie wyobrazić instalację. Oczywiście w konwencji troszkę żartobliwej rozmawiamy, ale można sobie wyobrazić taką sytuację, że na tej plaży pobieramy wodę z morza, jakąś mamy instalację, która odsala wodę, żeby ta woda była czysta, pozbawiona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 Takim najbardziej uniwersalnym, uniwersalną miarą jest mierzenie ilości wodorów w kilogramach w jednostkach masy. Doktor inżynier Piotr Piurkowski był Państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Powtórka programu Autopromocja.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 Promocja.